Salon Euromedia. zapraszana wielką, wiosenną promocję firmy Philips. Salon Euromedia to 1500 m2 powierzchni. Szeroki wybór sprzętu gospodarstwa domowego i radiowo-telewizyjnego. Euromedia to wysoka jakość, niskie ceny, fachowa obsługa. Salon Euromedia. Radom, ulica 1905 roku, teren Łucznika.